Nie, Witamy, witamy w kolejnym podcaście. Witam Was dealer Marek oraz dealer Irek. Tak, Witamy w dealerach biznesu. Przeglądaliśmy Wasze komentarze i przebił nam się pewien komentarz, który wydał nam się ważnym komentarzem. I chodzi tutaj o kradzież naszych pomysłów cudownych, fantastycznych. Marku powiedz mi czy to jest naprawdę tak ogromny problem i co Ty o tym sądzisz? No to jest to jest ciekawe, dlatego. Znaczy zresztą ja też kiedyś miałem takie myślenie i też się bałem, że, że ktoś ukradnie moje pomysły, ale jak doszedłem do, do takiego, nie wiem, etapu yy, też gdzieś swojego spostrzeżenia, że przecież są magazyny, tak? Można kupić sobie gazetę w kiosku, która jest wydawana w cyklu miesięcznym, gdzie masz napisane co najmniej 50-60 pomysłów na biznes, gdzieś napisane, że jest to pomysł wart miliony. To jest ten mój pierwszy milion, tak? Pierwszy milion, pierwszy tak się milion nazywa. Właśnie, Tak, wydawany się nazywa przez Forbes'a. Dane. Dokładnie. Zresztą no? bardzo ciekawy, taki inspirujący magazyn, ale, ale no masz tam gotowe recepty na to, jak zrobić biznes. No to I dlaczego to ludzie się boją w takim razie powiedzieć? No, no właśnie, a jak myślisz, robią? ile ludzi robi ten biznes, czytając ten magazyn? No, obawiam się, że niezbyt wielu. No dokładnie. I teraz my, bojąc się tego, że ktoś ukradnie nasz pomysł, a gdzie tu ma gotową receptę? Mhm. No to, to dlaczego myślisz, że ludzie się boją mówić o tym, co chcą zrobić, ukrywają te, ten swój know-how, którego jeszcze nie ma notabene? Pojęcia zielonego nie mam, teraz nawet jak zastanawiam się czemu ja się bałem, to było totalnie nieuzasadnione. To jest może tak, że my po prostu mamy wewnętrzny gdzieś lęk przed różnymi rzeczami, które są nieuzasadnione, których nie znamy. Bo ja nie wiem dlaczego, bo, bo tak naprawdę dlaczego ktoś miałby to ukraść? bo to wymaga przecież zarąbiście dużo pracy wykonanej, tak, zaangażowania. Trzeba poznać daną dziedzinę, trzeba być specjalistą też w danej dziedzinie, w jakimkolwiek sposób, żeby, żeby móc dalej to robić, bo trzeba się znać na tym, co się robi. I teraz, jakie jest zagrożenie, że ktoś, to, ktoś ten pomysł ukradnie i, i go wykorzysta? Ale wiesz, co to ja Ci opowiem króciutką historię? No. Ja byłem w takiej sytuacji, kiedy skradziono okay. mi kilka pomysłów. Mm -hmm. Na przykład napisałem dwa scenariusze mm -hmm. programów telewizyjnych. Pojechałem z tym do telewizji, nie mogę powiedzieć do jakiej. Powiedziano mi, że nie jest to dla nich w ogóle interesujące. I za pół roku, jak włączyłem telewizję, to zobaczyłem swoje dwa programy z moich z moich, tych, z moich scenariuszy i to był pierwszy, a w 2007 roku... radio coś wspominałeś o jakimś... No więc właśnie chciałem radio. o tym powiedzieć, że w 2007 roku przygotowałem taką koncepcję radia dla dzieci, miało mhm. się to nazywać Baby Radio. E Moi znajomi powiedzieli, że lepiej to nazwać po polsku, więc nazywałem to Radio Bobas. Napisałem całą, całą ramówkę, napisałem, opisałem cały projekt. Aha. No i nawet poszedłem do, do notariusza, żeby mhm. mi zrobił tak zwaną datę pewną, tam wsta, wstawił na tym, mhm. na, tym, na tym projekcie. No i okazało się, że na taki sam pomysł jakoś dziwnie wpadło dwóch radiowców z Polski i... Po prostu się okazało, że ten, że ten pomysł zrobił ktoś inny. Ja na swoje nieszczęście w, wysłałem to, co zrobiłem do różnych organizacji pożytku publicznego, Aha. do na przykład Rzecznika Praw Dziecka, do nie pamiętam już Orderu Uśmiechu, do no, różnych or Aha. organizacji, które z, py, z pytaniem... Co, one, co te organizacje o tym sądzą. No i okazało hmm. się, że dostają wiele maili z informacją, że w ogóle świetny pomysł, tak? Aha. No i nagle potem się okazało, że... Że tak świetny, to, że, że, że tak ktoś świetny, postanowił że... go wykorzystać. Tak jest, tak jest. Czyli no, zrobiłeś była... jakąś przysługę. Podaj dalej. Teraz ktoś tobie powinien dać pomysł na biznes, który ty możesz buchnąć. No więc właśnie, i widzisz, i ja się wcale nie dziwię też, że ludzie mogą się tego obawiać, tak? bo wiesz, mamy jakiś pomysł, który na przykład no, trafi na podatny grunt i ktoś to wykorzysta. No dobra, to ja mam tutaj do tego od razu pytanie konkretne. Jak, yy, ktoś mówisz zrealizował ten pomysł, mhm. tak? Wprowadził. Czy to działa nadal? W jakiej, w jakiej skali? Z jakim rozmachem? Jak to funkcjonuje? No więc ob ob obawiam się, że chyba nie, nie, niezbyt w dużej skali już, znaczy no już od tam chyba trzech lat w ogóle tam nie wchodziłem. Nie interesowałem się tym i nie wiem. Przecież ja nie działam wiem, w tej wiem. branży i też nic nie słyszałem o, o takiej stacji radiowej i tutaj, mhm. tutaj też mam ciekawą historię, bo jak ostatnio byliśmy na TEDxie w Sopocie poznałem ciekawego człowieka, który prowadzi szkołę językową na zasadach franczyzy też ją mhm. udziela i powiedział dokładnie rozmawialiśmy na temat kradzieży pomysłu biznesowego I powiedział, że Faktycznie jeden z jego lektorów ukradł jemu pomysł i zaczął robić też, yy, też to samo, tylko mhm. pod swoją marką, pod swoją firmą. Mhm. I yy, spytałem go, jak to dalej się potoczyło. I on z uśmiechem powiedział, no jak to co? On nie był w stanie, nie był mną, więc co zrobiłem? Ja go wchłonąłem za chwilę mhm. i znowu on zaczął u mnie pracować, mhm. bo się okazało, że nie był w stanie, bo to był mój pomysł, więc ja jestem tym pomysłem pochłonięty, zafascynowany. I, I tak to właśnie się potoczyło, że, że ludzie nie są. Nawet jak ktoś tam ukradnie, to później tak naprawdę nie jest w stanie kontynuować tego pomysłu. Mhm, bo brakuje mu tego. No tak, tylko że widzisz, tutaj nasza, nasza słuchaczka napisała, że znaczy dała jako przykład twórcę Facebooka. Tak. Nie? Czyli osobę, która no, jak ponoć powszechnie wiadomo, nie wymyśliła tego sama, tylko po prostu skle skleciła to, co zrobiła z kilku z pomysłów różnych ludzi. Znaczy pytanie, mówią, że sukces wielu ma ojców. Nie wiem, czy, czy to nazwałbym kradzieżą, że skleił z różnych mhm. pomysłów coś w jedną mhm. całość. Dlatego pamiętam, że kiedyś nawet był film na, na podstawie tej historii stworzony o człowieku, który wymyślił automatyczne wycieraczki. Mhm. I koncerny samochodowe pozwały, tak naprawdę tam chyba wszystkie pozwały do sądu za to, że ukradł im pomysł bo oni mieli takie ręczne, jakieś takie prowizoryczne te wycieraczki, a on po prostu zmontował z różnych elementów jedne automatyczne wycieraczki. Mhm. Czyli z czegoś co już było stworzył coś nowego. Mhm. No i wygrał tą sprawę. Okazało się, że, że faktycznie to nie jest kradzież. Bo tak naprawdę wszystko w takim razie co my teraz robimy jest kradzieżą, bo coś już składamy z elementów, które już były. Czyli moja firma też nie jest niczym nowym, bo zajęcia dla dzieci są, czy parkur ktoś też inny trenował, ale my tak naprawdę posklejaliśmy to w naszą mhm. całość i z tego powstało coś nowego. I teraz pytanie czy to jest kradzież? No, to jest ciekawe pytanie właśnie. Czyli jeżeli złożysz z kilku innych pomysłów według ciebie nową wartość, nową rzecz. To, to nie jest kradzież. No to w takim razie, co jest kradzieżą pomysłu? Znaczy, ja mogę powiedzieć o swoich odczuciu. No niestety, mm. nie mnie pyta urząd patentowy, czy sąd, czy, czy to jest kradzież, czy nie. Oni mają swoje rubryki i swoje zapisy co do tego, co jest kradzieżą, a co nie. Wiadomo, że to też jest subiektywnie oceniane przez osoby tam pracujące. Ale moim zdaniem, jeżeli miałbym nazwać coś kradzieżą, no to to jest dokładnie przeniesienie. Tak jak, nie wiem, biorę franszyzę jakiejś firmy i dokładnie ją kopiuję, nie zmieniając żadnego szczegółu, dokładnie, wypuszczam dokładnie ten sam element, znaczy ten sam model biznesowy. No to to jest kradzież, tak? bo nie, nic tam nie, nie, nic nie dodałem, nic nie zmieniłem. Dokładnie kopiuję, kopiuj wklej tak, yy, cały ten pomysł. Ale jeżeli ja wybieram jakieś elementy z, z różnych firm, z różnych obszarów i złączam je w, w nową całość, no to to nie jest kradzież. Bo to jest tworzenie czegoś nowego z elementów, które już są. Tak jak Hitchcock powiedział, wszystko zostało już wymyślone. Mhm. Więc się nie staraj wymyślać czegoś nowego, tylko po prostu połącz te elementy w jakąś nową całość. Są kombinacje tego przez wszystkiego. A czy wy, y, tworząc git, zastrzegliście jakoś swój pomysł w obawie przed tym, żeby on nie został skradziony przez kogoś? Mhm. <śmiech> Nie, nie zastrzegliśmy, aczkolwiek dużo na ten temat rozmawialiśmy, chcieliśmy. Okazuje się, że to nie jest wcale takie proste, żeby też zastrzec to, co się stworzyło, bo tak naprawdę co my mamy zastrzec? No, no, możemy zastrzec znak towarowy, możemy zastrzec samą markę firmy, ale nie wartość jest w naszej marce. Znaczy też jest wartość w marce, bo jest coraz bardziej rozpoznawalna, ale... Tym, co stworzyliśmy, tym, co jest innowacyjne, to jest sama formuła zajęć. To jest to, co robimy. W sposób nietypowy, niecodzienny, innowacyjny. Bo ja rozumiem, że pomysłu zastrzec w Polsce nie można. Można. Można Ale go zrzeć. pomysłu. Można. Bo ja słyszałem, że można zastrzec na przykład scenariusz albo jakiś projekt. Nie, jeżeli wykażesz, że to jest inne od tego, co jest znane na, na rynku od innych, yy, musisz przedstawić badanie rynku że sam przeprowadziłeś firmy działające w, tym, w tej branży, które mają na przykład jeżeli chcemy formułę zająć zastrzec opisujemy jakie oni mają formuły i że nasza jest inna i nikt takiej formuły nie ma, to my możemy to zastrzec ale to nie jest łatwy i to nie jest prosty proces, to nie jest tani proces no właśnie, ani krótkotrwały no to wszystko, zwłaszcza w Polsce e, tak naprawdę to, to firma wiesz, będzie już na takim poziomie że zanim to, ten, ten patent zostanie zastrzeżony no to dobrze, A, to powiedz mi w takim razie co byś radził tym osobom, które mają fajny pomysł i na przykład szukają inwestora, który mógłby to sfinansować? A obawiają się tego, że jeżeli przedstawią ten pomysł mhm. potencjalnym inwestorom, okay. to ci inwestorzy powiedzą tak, jak na przykład tam w tej telewizji, że no nie są zainteresowani, a ale mają już dokumenty, tak. ponieważ trzeba te dokumenty Rozumiem. przedstawić, i je zrealizują jako swoje? Mhm. Myślę, że tutaj taką wartością w tym i ciekawym pomysłem jest, aby uzależnić inwestora, czy tą drugą stronę od siebie. Czyli wykazać, że wartość drzemie tak naprawdę w nas. Czyli my jesteśmy tym zasobem, tym kluczem do sukcesu danego biznesu. Nie sam model biznesowy, bo on nie wypali, jeżeli nas tam nie będzie. Czyli my jesteśmy takim sercem, które do tego organizmu nadaje, nadaje życia. Myślę, że to jest, to jest ta wartość, bo jeżeli inwestor zacznie z nami rozmawiać i on zobaczy, spodoba mu się to i zobaczy, że my tak naprawdę jesteśmy widzimy całą tą wizję, wiemy jak to zrobić, to jeżeli ja mam pieniądze, to ja wolę jemu zapłacić i widzę, że on to zrobi on to zrealizuje, niż ja teraz muszę szukać ludzi, którzy to będą robić, mhm. niż ja miałbym to sam robić, to ja wolę komuś dać, kto i tak będzie to robił to on jest tą wartością, czyli nie sam pomysł jest wartością, a osoba, która realizuje ten pomysł. Bardzo ciekawy temat, tylko tak się zastanawiam, jak osoby młode, świeże, które nie czują tej wartości jeszcze w sobie, w jaki sposób one mogą tę wartość znaleźć i tak ją wyeksponować, żeby ten inwestor był przekonany do tego, że bez nich to się nie uda. Tak naprawdę nie wiem, sam musiałem do tego dojrzeć, to nie było coś, co, co zdobyłem nie wiem, czytając literaturę, tylko faktycznie z czasem, z czasem nabyłem takiego przekonania. Nie boję się w tej chwili rozmawiać o swoich pomysłach, które mam na biznes, a mam ich sporo, czy, czy o tym jak Git funkcjonuje, dlatego że wiem, że wartość właśnie tkwi w nas, w ludziach, którzy go tworzą. Bo zresztą jak rozmawiamy, czy z rodzicami, czy z, z ludźmi gdzieś tam z partnerami w biznesie, to wszyscy wskazują, że nie, super jest git, tylko tak naprawdę to my jesteśmy super, tworząc ten git. Ale z rodzicami tych y, dzieciaczków, które... Oczy... Uczycie no tak, tak, tak, no oczywiście, no, z naszymi też tak. A myślałem, że z Waszymi rodzicami. Też, nasi tak. też postrzegają wartość w nas, a nie w samej marce jako takiej, bo to my tworzymy tą markę, a nie marka tworzy nas. No to widzisz, no to cały czas bo Ja sobie zadaję cały czas pytanie, skąd w takim razie taka obawa wśród ludzi? I to nie, niekoniecznie młodych. Skąd taka obawa? Skąd ona się bierze? Że jednak nie warto się dzielić swoimi pomysłami, bo mogą zostać ukradzione. Nie wiem, czy to w naszym kraju jest, czy to jakaś no. taka mentalność jest nasza. Że, że, że nie wiem, może to jest relikt poprzedniej e e epoki, że wszystko było wspólne na przykład, czyli niczyje i że panował komunizm, jak nie wiem, w zakładzie pracy robotnik potrzebował żarówkę, to sobie po prostu wykręcał, jak potrzebował nie wiem, przełącznika, to brał łom i wyłamywał ze, ze ściany i to było mhm. wspólne wszystko. To nie... się nazywa przedsiębiorczość kiedyś. No, <śmiech> kiedyś chyba tak. Znaczy ja mam dokładnie też dwa, dwa pomysły, jeden to jest ten, o którym już powiedziałeś, czyli Myślę, że to wynika z naszej mentalności Polaków, że u nas jest takie kombinatorstwo, cały czas jest przekonanie, że Polacy kradną. I to nawet my względem siebie mamy takie, takie przekonanie, że każdy, nikt nie uczciwie nie zarabia, Przecież się mówi: jak ma pieniądze, to wiadomo, że złodziej. No takie jest w Polsce przekonanie, tak? A druga rzecz, myślę, że to jest, tutaj można się odwołać do naszego poprzedniego odcinka na temat pewności siebie. Myślę, że to też z tego wynika. Polska jest też takim specyficznym narodem, z różnych czynników to wynika, nie chciałbym tutaj ich poruszać, że my nie mamy przekonania w ogóle do, do swojej wartości, my cały czas się umartwiamy, cały czas narzekamy i myślę, że to też z tego może wynikać. Mhm. I też może dlatego tak jest, bo Henry Ford powiedział kiedyś coś takiego, że jeżeli myślisz, że możesz, bądź jeżeli myślisz, że tak, nie możesz, to, tak, to w tak. dwóch przypadkach masz rację. I to, jest też, to, to też może być takie samospełniające się proroctwo, że jeżeli myślisz, że ktoś Ci ukradnie i boisz się tego, to tak będzie po prostu. To nawet chyba Joseph Murphy z Twojej potędze podświadomości to opisywał, hmm. taki mechanizm. A może na przykład, ja bym zaryzykował takie twierdzenie, że ludzie boją się, znaczy albo tłumaczą to takim lękiem przed kradzieżą pomysłów, żeby tych pomysłów nie realizować po prostu. Co ty o tym sądzisz? Czyli taki autosabotaż. No może. Może sobie nawet z tego sprawę nie zdają. No myślę, że to jest ciekawa koncepcja, aczkolwiek no, tutaj to jest kwestia indywidualna, czy ciężko powiedzieć, bo to każdy przypadek jest inny. Ja nie wiem, czy to z tego wynika, często to może być no, gdzieś tam w sferze takiej nieuświadomionej, bo ja nie wiem, czy, czy tak y, ktoś może powiedzieć, że świadomie, tak, faktycznie w ten sposób no, sabotuje. Świadomie na pewno no nie, to właśnie, no tutaj... pod ale to jest trochę tak jak pies ogrodnika, sam nie zje, drugiemu nie da. W ten sposób ginie masę fantastycznych pomysłów. Mi przychodzi do głowy taki wniosek teraz gdzieś mi się pojawił w przestrzeni mojej że łatwiej jest zrobić biznes dzieląc się nim i mając szansę że ktoś go ukradnie a w zasadzie zagrożenie, że ktoś go ukradnie niż zrobiąc go samemu mhm. czyli zachowując go dla siebie i robiąc go samemu w mojej opinii jest nikła szansa, że ten biznes wypali bo i tak potrzebujemy partnerów, potrzebujemy się tym podzielić, żeby z kimś współpracować. Musimy z kimś współpracować, więc i tak musimy się podzielić tym biznesem. Ale jest szansa, że ktoś nam ukradzie. Zawsze jest szansa. No to jak na wszystko jest szansa, że nie wiem, jutro świat się skończy. No też jest szansa, ale to nie znaczy, że nie wstaje. Ale tak? Wiesz, to tak, tak mi wpadło do głowy teraz, że może po prostu ludzie mają za mało pomysłów biznesowych, wiesz? I może dlatego e, uczepią się tego jednego pomysłu i go bronią e, dość mocno, bo wiesz, ja, ja na przykład od wielu lat e, stosuję taką metodę spisywania swoich pomysłów biznesowych. Ja wiesz, Ja nie wie? wszystkie zrealizuję, bo nie ma takich możliwości nawet, Dokładnie. ale prowadzę tak zwaną idea book i, i tam wpisuję. Tej księdze pomysłów, wszystkie pomysły, które mi przyjdą do głowy, nawet najbardziej debilne po prostu. I potem na przykład kiedyś zrobiłem taki eksperyment, usiadłem sobie i przejrzałem te swoje pomysły tam z, z, przed, tam z wielu miesięcy. Mhm. I nagle się okazało, że zbiór pomysłu na przykład sprzed pół roku jednego, no. z pomysłem sprzed trzech miesięcy, z pomysłem sprzed wczoraj, który mi przyszedł we śnie, no. nagle z tego powstała nowa koncepcja, świeża. No? Więc mm -hmm. może warto spisywać te pomysły, a dzięki temu, jak spisujemy te pomysły, to mamy pewien komfort psychiczny, że mamy tych pomysłów na biznes tyle, że mamy to gdzieś po prostu, ktoś nam ukradnie czy nie ukradnie. Mój prawnik mówi, no Irek, no poczekaj, jeszcze mamy 10 lat na dochodzenie do, do, do, do, do roszczeń odnośnie tego, <grym> no. tego radia. Niech się rozwiną, a potem z powództwa cywilnego możemy wystąpić. Na przykład, nie? czyli może to też jest pomysł na biznes <laughs> czyli jeżeli masz pomysł na biznes Boisz, że ci go, że ci go ukradną? Nie, daj, daj Weź go, Rosła, go ukradną, wszędzie, nie go ukradną. Nie, przynajmniej będziesz zarobić na tym, doklę, na odszkodowaniu. Doklę, to dokładnie. też jest pomysł na biznes. O, bardzo fajny. A teraz ten biznes od, odszkodowaniowy tak. bo jest, no, rozkwita. Dokładnie. Z Ameryki znowu przyciągnęliśmy kolejny pomysł na biznes, bo to u nich jest popularne, że na wszystko się pozywa do sądu. No i, Za wszystko. No więc właśnie, aczkolwiek w Polsce prawo jest dosyć dziwne, bo ja słyszałem, już nie pamiętam, gdzie ja to słyszałem, ale jakaś miss chyba obraziła Donalda Trumpa. Miss? I do, jakaś miss, miss Polski, czy ja nie pamiętam, kto, kto to był. No i Donald... Może miss Mokrego Podkoszulka z tego, z Oruniaska. Nie, to nie ona, nie? bo ona, nie, to już, ona by już nie była miss teraz. Mhm. Um, już nie ten wiek. Ale Donald Trump wygrał, wyobraź sobie ten proces ponoć, no i ona miała zapłacić odszkodowania 5 milionów dolarów. Była przerażona tym, ale sprawa trafiła do polskiego sądu, który oddalił w ogóle to powództwo, oddalił tę sprawę mówiąc, że w ogóle no, trzeba przyjmować realia danego kraju, w którym żyje ta osoba, Rozumiem. która ospiera No więc właśnie, no więc właśnie. To chyba Max Kolonko nawet opowiadał w jednym ze swoich wideokazach. Max Kolonko. Max Kolonko, właśnie, który mówi, jak jest. My też w tym sensie <śmiech> mówimy, jak jest. I może na tym skończmy te, te nasze dywagacje odnośnie kradzieży. I taką konstatacją, że miejmy jak najwięcej pomysłów spisujmy je, bo pomysł niespisany ulatuje natychmiast spisujmy je i potem dawajmy je po prostu żeby nam kradli te pomysły. Dokładnie Zachęcamy do tego, żeby rozdawać pomysły. Ro rozdawajmy pomysły, niech one się realizują, i dzięki temu będziemy odczuwali jakąś wyjątkową satysfakcję, że my tworzymy i kreujemy w ogóle ten świat. Dokładnie. Co ty na to? Dobrze Bardzo mi się podoba, i na to możemy skończyć. Także to żegnają Was tak. dilerzy biznesu from Gdańsk in Poland, <głos> Max Kolonka. I do usłyszenia. do usłyszenia. Do następnego podcastu. Na razie.